Moje ramię odłączyło się od reszty ciała i lewitowało nade mną około 15 minut, nim ponownie powróciło na miejsce. Wprawdzie ścięgną oraz naczynia krwionośne zostały zerwane, jednakże siłą umysłu wprawiłam ramię w ruch, wymierzając wciąż jeszcze sparaliżowaną kończyną uderzenie w reflektor Cadillac. I wtem stał się cud. Przede mną pojawiło się holograficzne miasto, będące odbiciem Warszawy w latach 1884-1885. Wskoczyłam na dach samochodu i wraz z kierowcą odprawiam egzorcyzm. Obraz ustąpił. Od tego dnia rzucam się pod koło, a samochodów z częstotliwością F równa się 7 <tryk>